Witajcie po długiej przerwie majowej, mam nadzieję, że Wam się ona udała, że chociaż trochę słońca złapaliście. Witajcie w 39. odcinku i jak zwykle będziemy rozmawiać o trzech tematach. Najpierw będzie o tym, w jaki sposób zagłuszyć telefony innych, później powiemy o tym, jak zrelaksować się przed samą maturą, a na sam koniec, jak za jedyne 1 euro kupić sobie cały wieżowiec. Jak zwykle zaczynajmy! Mieszkaniec Florydy, Jason Earham Price, otrzymał mandat w wysokości 48 tysięcy dolarów grzywny, za co używał tak zwanego jamera GSM-owego, czyli urządzenia, które zakłóca fale komórkowe w promieniu kilkudziesięciu metrów. Używał go w trakcie jazdy samochodem, żeby zakłócać po prostu kierowców wokół niego. Nie wiadomo, czy kierował się nie wiem, złośliwością? Niektórzy tak mówią, chociaż według mnie nie szedłbym w tą stronę. Niektórzy spekulują, że obawiał się wypadku samochodowego, który będzie spowodowany przez kierowcę, który rozmawia przez telefon. Inne wersje mówią o tym, że nie lubił zachowań takich, że kierowcy rozmawiają przez telefon. Może coś w tym jest, ponieważ nie tak dawno zginęła 32-letnia kobieta, która właśnie zapostowała na Facebooku selfie, czyli tak zwaną sweet focie samego siebie z samochodu i dokładnie po kilku sekundach zginęła yy, po prostu czołowo zderzając się z samochodem. Może jednak coś było w tym, co powiedzmy chciał przekazać nam ten mieszkaniec Florydy, jednak drogo go to kosztowało. Drugi temat jest skierowany do maturzystów piszących po raz pierwszy oraz wszystkich osób, które chcą poprawić swój wynik z poprzednich lat. Na pewno jesteście w pewnym stopniu zestresowani, chociażbyście nie wiadomo jak zaprzeczali. Norbert Bardel, trener mentalny, przygotował specjalne nagranie, które zrelaksuje właśnie nas w takiej sytuacji. Samo to nagranie trwa 6 minut, 6 sekund. Można się położyć wygodnie na trawie, na łóżku, gdziekolwiek tylko mamy miejsce i możemy sobie na to pozwolić. Możemy posłuchać tego naprawdę krótkiego nagrania. Spróbować nie zaszkodzi, sam przesłuchałem to nagranie, może coś w nim być, bo naprawdę jest w pewnym stopniu relaksujące. No i spróbujcie sami, może stres Was opuści, a wiadomo, kiedy człowiek jest mniej zestresowany, może zrobić dużo więcej. Jeżeli dysponujesz jednym euro czyli według y, przelicznika w momencie nagrywania tego odcinka, jest to 4,21 zł, możesz sobie kupić wieżowiec, a dokładnie 23-piętrowy budynek, który znajduje się w podparyskiej miejscowości vignes jest to budynek, który pochodzi z lat 60. ma w całej swojej tej kondygnacji 120 mieszkań komunalnych. Mogą one zostać przekształcone w dowolną formę, może to być przekształcone na apartament, jakiś luksusowe apartamenty, no bo ich tam jest 120, więc byłoby dosyć sporo pokoi. Może to być przekształcone w hotel. Problem jest jeden, jak zwykle, no, nie ma nic za darmo, a taka cena jest prawie jak za darmo. Ponieważ cały ten wieżowiec, to jest ten markament, znajduje się na osiedlu Krebląż, No i tu jest pies pogrzebany, ponieważ to osiedle zyskało sławę jako mające największą, rekordową przestępczość. Niewiele osób w ogóle chce tam mieszkać, a straż pożarna, policja, pogotowie boją się tam wjeżdżać. Ponieważ gdy tylko muszą, ich wozy są obrzucane kamieniami a mało tego koktajlami Mołotowa przez lokalne młodzieżowe bandy. No powiedzcie sami nie do końca ciekawe okolice, no ale można mieć budynek 23-piętrowy za 1 euro, za 4 złote. Oczywiście drugim markamentem jest to, że właściciel zawarł w umowie, którą podpisze ten szczęśliwy kupujący, że dany ten budynek musi zostać odnowiony, przejść taki gruntowny remont. No ja życzę oczywiście powodzenia, jeżeli chcecie wydać 4 zł i zostać właścicielami takiego budynku, oczywiście musicie go odnowić na swój koszt. No to zapraszam Was do, jeszcze raz podam Wam miejscowości Vignesusem, ciekawe czy ktoś w ogóle go zakupi, a jeżeli nie, to ciekawe co się z nim stanie. I to na tyle w 39. odcinku Ośmiu Gatek. Dzięki za słuchanie i do usłyszenia jutro w 40., czyli kolejnym znowu jakimś takim jubileuszowym odcinku. Trzymajcie się!